Jest sobota, 5 sierpnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 145 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o grze Here Day Lie. Here day Lie i Lie kłamią, a nie leżą. To Exclusive z PlayStation 4, yy, z czwartej plejki, ekskluzyw wymagający zastosowania gogli PlayStation VR. I jest to też pierwsza gra, którą ograłem właśnie na VRze. Jakiś z Waszego punktu widzenia niecały miesiąc temu i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o samej grze, zrecenzować ją, powiedzieć słówko o fabule, o grafice i też przy okazji powiedzieć, co myślę o samym zjawisku, znaczy zjawisku o samej technologii VR w kontekście horroru. Here Live pojawiło się 13 października 2016 roku. Był to tytuł startowy dla PlayStation VR. Podobno powstawał w strasznym pośpiechu, bo chciano zdążyć na premierę, a były jakieś tam drobne obsuwy. I ostatecznie tego 13 października trafił na rynek. Tak jak powiedziałem, jest to ekskluzyw tylko na PlayStation 4 i tylko na Google. Nie można w to grać bez gogli. Podobno były plany, by stworzyć wersję niewymagającą VRu ale to były newsy właśnie jakoś z listopada ubiegłego roku, z grudnia i do tej pory ta wersja się nie ukazała, więc nie mam pojęcia, czy nadal są takie plany, czy po prostu jest to i będzie cały czas ekskluzji w PlayStation VR. Pracowali nad tą grą ludzie z Tan Gentleman. Tan Gentleman jest to studio, które zatrudnia byłych twórców Tomb Raiderów, Call of Duty, Medal of Honor i Pomagało tym ludziom Stan Gentleman także studio Santa Monica studio, czyli panowie głównie panowie m.in. of God of War i o czym jest ta gra? Gry online ten największy serwis w Polsce o grach komputerowych i nie tylko i konsolowych, opisuje Here They Lie jako mroczne, psychodeliczne doświadczenie, które przenosi gracza do przerażającego, surrealistycznego świata, pełnego rozmaitych niebezpieczeństw. Jeżeli mówimy o takim zupełnie, absolutnie bezspoilerowym wprowadzeniu, to tak, tak to wygląda. There's a quiet make you remember your own heart beating your own body quivering how many different ways are there to lose yourself nie ja to minimalnie rozwinę, ale nie bójcie się, nie będę zdradzał najważniejszych rzeczy jeżeli chodzi o fabułę, to my bierzemy udział w cyklu właśnie dziwnych doświadczeń. Nie wiem, to wygląda trochę jak wizję początkowo, jak jakieś sny. Właśnie nie wiemy, co jest jawą, co jest snem. Podążamy za kobietą w żółtej sukni. Kobieta ma na imię Dejna. Jest prawdopodobnie naszą ukochaną. Ukochaną, którą opuściliśmy jakiś czas temu. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy dokąd się udaliśmy. Ogólnie mało wiemy w tej grze, zwłaszcza na początku. Ani dlaczego, ani kiedy. Niczego nie wiadomo. I podążamy za nią, jednak kobieta jest nieuchwytna. Tak jak tutaj wspomniałem, ten świat jest taki troszkę oniryczny, surrealistyczny. Po drodze w ramach tych naszych poszukiwań odwiedzamy różne miejsca, odbieramy wiadomości telefoniczne od naszego znajomego, od naszego prawdopodobnie dobrego znajomego, który jest zaskoczony naszym powrotem, ale chyba się cieszy, że wróciliśmy. On nas dobrze zna, my w sumie o nim nie wiemy praktycznie nic. Znajdujemy też jakieś liściki, ale ich treść jest bardzo, bardzo enigmatyczna i odnajdujemy zdjęcia, które budzą w nas pewne wspomnienia, aktywują audiologii, które jednakże także są wysoce niejasne. Pod kątem mechaniki Here Day Life, no to jest po prostu chodzony survival horror, czy może lepiej moglibyśmy powiedzieć, że jest to walking simulator, simulator eksploracji z elementami horroru, czy też w settingu horrorowym. Całość rozgrywki skupia się na eksploracji świata czy też światów. Eksploracji, zwiedzaniu poszczególnych lokacji, zbieraniu tych zdjęć, listów i baterii w naszej latarki, gdyż latarka nam się przydaje. Często jesteśmy w otoczeniu dość mrocznym, gdzie niewiele widać, a latarka nam się też, znaczy baterie w latarkach nam się wyczerpują. I co tam dokładnie zwiedzamy? No nie chcę Wam zdradzać wszystkich szczegółów, ale trafiamy na początku na przykład na taki opuszczony i Dość zniszczony dworzec kolejowy, następnie do takiego szarego, czy też czarno-białego, troszkę postapokaliptycznego miasteczka, po którym spacerują nieszczególnie przyjemne istoty. Trafiamy też do innego postapokaliptycznego miasteczka, takiego już totalnie zniszczonego, skąpanego w takim pomarańczowym słońcu. Naprawdę niesamowite wrażenie to robi, gdy tam pierwszy raz się pojawiamy. Zwiedzamy też dzielnicę strasznie upodloną, seks dzielnicę z takim też upadłym społeczeństwem. Upadłym społeczeństwem, na które składają się humanoidalne istoty z twarzami zwierząt, z głowami zwierząt. Nie wiadomo, czy to są maski naciągnięte z skóry, czy też to są jakieś, właściwie może nawet nie tyle humanoidalne istoty, co, nie wiem, zezwierzęcone humanoidy, jakieś krzyżówki genetyczne, trudno to określić na początku i ta cała, jak już ująłem, to seks dzielnica jest naprawdę brudna, brzydka i spotykamy tam no, najróżniejsze dewiacje i absurdalne sytuacje, wydarzenia, naprawdę takich totalnych wykolejeńców, możemy tam spotkać yy, ludzi z twarzami zwierząt czy też złotych maskach, którzy wcale nie są lepsi, chociaż mogłoby się tak wydawać na początku. I tutaj nie walczymy, tylko eksplorujemy. Nie ma możliwości walki, więc jeżeli trafimy na przeciwnika, na antagonistę, to praktycznie no jesteśmy martwi, no chyba że zdołamy uciec, ale jest to raczej trudne. Jeżeli zginiemy, to wczytuje się jakiś tam safe point w okolicy. Czasami gra nas odrobinkę cofa, czasami przerzuca, przerzuca troszkę do przodu, co może być ułatwieniem. W niektórych momentach, nie wiem, czy to jest celowe po prostu, czy to wygląda tak, że czasem trzeba zginąć, czy nie, bo ja to przechodziłem wraz ze znajomym, nie to ze znajomymi, ale głównie my graliśmy, i czasami to wyglądało tak jakby nie dało się przejść nie ginąc, ale no nie mamy pewności, tak, bo prze przeszliśmy to wszystko tylko jeden raz i wszystkich opcji zwyczajnie nie sprawdziliśmy. I to czym tak raz stoi to klimatem. Klimatem, bo nieustannie odczuwamy zagubienie, dosłownie i w przenośni, bo te lokacje nie są skonstruowane prosto, są w sumie tak całkiem przemyślane. Mamy cały czas te narkotyczne wizje jakieś sny szaleńca, słyszymy te absurdalne audiologii i to może brzmieć jak bełkot, ale oczywiście chcemy doszukać się w tym sensu, chcemy połączyć elementy układanki i zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, kim jesteśmy, co tutaj robimy, dlaczego to robimy, ale cały czas jesteśmy zagubieni w fabule i też w przestrzeni, bo mamy tutaj sporo takich Locus Terribilis, że się tak wyrażę, to znaczy przestrzeni, które kojarzymy z horroru, ale które chyba jeszcze nigdy nie dały się tak doświadczyć. Właśnie przede wszystkim za pośrednictwem technologii VR. To znaczy ten świat to trochę taki Silent Hill momentami. Silent Hill VR experience. Brakuje deszczu, popiołu oczywiście, ale nie wiem nie ma rdzy też, ale sam świat zmienia się. nie Przestrzeń się deformuje. Trafiamy czasami do przestrzeni zapętlonej, gdzie niezależnie od tego, czy wybierzemy drogę w lewo, czy w prawo, dojdziemy do punktu wyjścia. Po prostu będziemy chodzili w kółko. Czasami okaże się, że drzwi za nami nagle się nie tylko zamkną, ale i znikną. Czy też korytarz, którym idziemy, zacznie się wydłużać. Mamy takie naprawdę ciekawe zabiegi. Niby znamy to z filmów i książek, nie, no, ale jednak inaczej się to ogląda na filmie, inaczej się o tym czyta, a inaczej się to wszystko hmm. pojmuje, odbiera, gdy sami po prostu chcemy gdzieś dojść, a nie możemy, nie? bo korytarz się zapętla albo drzwi się od nas oddalają. Więc świetnie to wygląda. I ten świat jest też niezwykle brudny. To taki trochę senny hostel. Mówię o filmie Rota. W sensie no brud, zniszczenie, te właśnie, zwłaszcza na początku, przede wszystkim szare filtry, mrok. Później jeszcze ten cały, ta cała seksualna otoczka. To wszystko jest nieprzyjemne, nie? I wywołuje w nas w sumie wszystkie trzy poziomy strachu, czyli zarówno ten strach przed znanym, czyli na przykład tym, co widzę, tymi monstrami, które się czają w tym świecie przedstawionym, strach przed nieznanym, bo ten świat nas nieustannie zaskakuje i cały czas zadajemy sobie tę masę pytań, na które w dużej mierze nie znajdziemy odpowiedzi i do tego też obrzydza tą właśnie chociażby brudną seksualnością, no bo to nie jest nic przyjemnego. No wątpię, czy kogoś może podniecić to, co tutaj zobaczy na ekranie i jeżeli chodzi o sam VR to jak mówiłem dla mnie to było moje pierwsze spotkanie takie poważne z vr -em. wcześniej raz tak naprawdę chyba tylko korzystałem z gogli i to przez chwilę i ja też miałem ambiwalentne uczucia bo nie do końca czułem to wszystko Bałem się też tego, jak zareaguje, no bo wszyscy mówili o tych nudnościach, które wywołuje używanie tej technologii, zwłaszcza w grach, w których się przemieszczamy jakoś. I też y, tutaj akurat przy Here Day Live wszyscy mówili i pisali od dawna, że to jest tytuł, który naprawdę wywołuje mocne nudności, sprawia, że ludzie zwracają, wymiotują, a ja w sumie mój błędnik świruje na przykład strasznie w jakiejś tam beczce śmiechu i tego typu atrakcjach w lunaparkach, więc tak sobie myślałem, kurczę, nie wiem jak to będzie. A tutaj... Powiem Wam, że ja się bardzo szybko zaadoptowałem i gra sama przypomina nam o tym, by robić przerwy. Co rozdział, czyli co jakieś, nie wiem, 20-30 minut, tak mniej więcej, może 40 czasami. Gra sama daje komunikat słuchaj graczu, odpuść sobie tak, wstań na chwilę od konsoli, zrób sobie przerwę i wróć później. My po prostu się zmienialiśmy, jeżeli komuś się robiło niedobrze czy coś, znaczy mnie się w sumie nie robiło. Mojemu znajomemu troszkę tak, ale to też po 30 minutach gry i to nie tyle chyba przez całą grę, co przez fakt, że wiecie, no, macie te gogle na głowie, chodzicie cały czas w tym świecie, jesteście totalnie odcięci od rzeczywistości, każdy bodziec, ktoś was nawet przypadkiem gdzieś tam stuknie w bok, no to wasze ciało nie wie, jak na to reagować, nie możecie się napić, tak jak normalnie grając przy komputerze czy przy konsoli, tylko cały czas macie te gogle i kupiacie się na rozgrywce i my graliśmy przez całą noc jakoś, nie wiem, od północy, czy pierwszej do, nie wiem, piątej, szóstej Dlatego same te okoliczności też mogły sprzyjać takim reakcjom fizjologicznym, a nie innym, bo właśnie sam głód, nie? pragnienie, etc. i późna pora. No to nie dziwota, że żołądek mógł mieć problemy z przystosowaniem się, ale ogólnie, tak jak mówię, ja nie miałem żadnych problemów tak naprawdę z błędnikiem, z żołądkiem. I co do wykorzystania technologii, no jesteście w tym świecie, nie? Czujecie się tak, jakbyście byli w tym, na tym dworcu, w tym mieście, w tej dziwnej dzielnicy czy w innych lokacjach. Rozglądacie się przy pomocy gogli, przy pomocy własnej głowy. Możecie zaglądać za ściany gdzieś tam, za drzwi, wyglądać z węgła i, i to jest niesamowite. To jest genialne, naprawdę boskie doświadczenie. Sterujecie padem, poruszacie się padem, lewa gałka służy do poruszania się i poruszacie się płynnie do przodu i to wygląda tak, że gdy patrzycie w lewo, a wciskacie gałkę, żeby iść do przodu, to Wasz awatar automatycznie tak troszkę skręca lekko, nie w tym kierunku, w którym spoglądacie. Dostosowuje przemieszczanie się do tego, gdzie spoglądacie. Idzie po prostu tam, gdzie patrzycie. Możecie też stosować prawą gałkę, która służy do skokowego obracania kamery o, nie wiem ile dokładnie, jakieś 30 stopni, może troszkę więcej, i to jest taki skok, że po prostu, wiecie, patrzycie wprost, wciskacie gałkę w bok i wtedy o te 30 stopni Wam się perspektywa przesuwa w prawo, czy nam w lewo, w zależności od tego, co klikniecie. I to się przydaje w związku z tym, że jeżeli klikniecie prawą gałkę w dół, to odwracacie się. Nie musicie, wiecie, powolutku właśnie robić pełnego obrotu, tylko puf i jesteście, jak gdyby obracacie się po prostu przodem w tył i możecie spokojnie zawrócić na przykład. To się bardzo sprawdza. Ale ogólnie prawa gałka Widziałem, że w niektórych recenzjach ludzie piszą, że to pomaga właśnie w związku z tym, że nie wywołuje nudności. Dla mnie to wręcz przeciwnie, to było wkurzające, bo totalnie po prostu zaburzało mi percepcję świata. Nie? No bo nagle poruszam się płynnie, tak jakbym tam był, nie patrzę w lewo, w prawo, tak gdzie chcę, idę tam gdzie chcę, a potem nagle to przesunięcie o kilkadziesiąt stopni. Jest tak sztuczne, mrugacie wtedy oczami niby, ale i tak bardzo mi się to nie podobało. Za to przy tym płynnym przesuwaniu się w bok macie takie zawężenie też kadru. Przyszem, że jakoś tego nie doświadczyłem, nie wiem, czy właśnie nie stosowałem tego, czy co, bo u mnie w sumie mam wrażenie, że ten kadr się nie zawężał. To ma też niby ograniczyć ewentualnie te potencjalne nudności osób bardziej wyczulonych. Nie wiem, no ja nie miałem takiego problemu, więc trudno mi ocenić na ile to wszystko działa. Właśnie tak jak mówię, mnie się wydaje, że jestem doskonałym targetem tego typu produkcji, bo fizycznie nie sprawiało mi to żadnego problemu, a dawało masę przyjemności, i sprawiało, że naprawdę mogłem się wczuć jak nigdy dotąd. To wychylanie się głową za ściany to jest niesamowita rzecz, naprawdę niezapomniane doświadczenie. Pierwszy raz w życiu naprawdę poczułem się jak bohater chorego. tak stuprocentowo. Środek nocy obok mnie niby siedzą ludzie, ale wiecie ja jestem w grze, nie? W tym świecie widzę tylko jego, słyszę głównie ten świat i wychylam się za ściany i gdy zobaczyłem pierwszego wroga, właściwie wroga, no potwora jakiegoś tam to, kurczę, to byłem tak przerażony i wszyscy wokół mnie podskoczyli na ten widok, a, a, a tylko ja to widziałem tak totalnie, wiecie, przez gogle, tak jakbym tam stał obok, a dla całej reszty nawet zrobiło wrażenie, więc świetna, genialna rzecz, naprawdę chyba nigdy tego nie zapomnę. Tak samo pierwsza śmierć. Gdy pierwszy raz dałem ciała, właściwie dałem ciała, to było tak, że w drugiej lokacji można wejść do jednego budynku, tam się świeci światło, no i wiecie, no eksplorujecie, szukacie tych wskazówek, audiologów, zdjęć i e, zwiedzacie wszystko. No i tam słyszałem jakieś dźwięki, no i wszyscy do mnie, no, chyba miałem nawet dwie drogi w tym momencie, no i się zastanawiałem, gdzieś, no i Ekipa obok mnie mówi, właśnie tam do środka, Szymas, wbijaj. No mówię, dobra, no wbijam, wbijam, spoko. Już po tym pierwszym potworze mówię, wiem, co może mnie spotkać, damy radę. Tylko problem polegał na tym, że jak się wychyliłem, tam też właśnie przez framugę drzwi, no to potwór był tak blisko, że się odwrócił, mnie zobaczył. A jak nas bestia w, tym, w tej grze dostrzeże, no to rzuca się na nas i to wygląda tak, że ona nas powala i naprawdę mając gogle na głowie, czujecie się tak jakby coś na was skoczyło i zaczęło was uderzać, bić, gryźć, kąsać, nie wiem. Świetne doświadczenie. Naprawdę bardzo dobrze to oddali. Everything runs downhill here. If you go deep enough, the city forgets. It's a city. It all feels so alive, so vibrant, but what does it mean? What is it for? I waited on the platform for the train to take me home, but it never came. Znaczy ja wtedy jakoś się, Okej, okay, no, byłem przerażony, no bo ginąłem, ale nie wiem, no nie rzuciłem się totalnie gdzieś w bok czy coś, tylko wiadomo, no do tyłu się odchyliłem, no bo miałem w każdym razie, że coś mnie powala i oceniam to bardzo pozytywnie, bo było to doświadczenie niezwykle intensywne, ale zarazem nie przesadzono tak, no zawału się raczej nie dostanie od tego, no chyba, że ktoś jest bardzo wyczulony, krzywdy się sobie jak raczej też nie zrobi, chociaż miałem znajomą, która w podobnej sytuacji <grych> zrzuciła kask to znaczy gogle. znaczy może nie tak, że wiecie, totalnie gdzieś tam, ale od razu jest ciebie ściągnęła, stwierdziła, że nie ma dosyć odpuszcza i to po, nie wiem, trzech minutach rozgrywki, może pięciu ja to, za to się bawiłem doskonale właśnie. Ucieczka przed naszymi Nemezis. Mamy tutaj takiego jednego mocnego wroga. Silnego, potężnego i też takie... znaczy, Wszyscy w nas zabijają na hita praktycznie. Ale jednego takiego, który nawet rozmiarem nas przytłacza. I gdy się przed nim ucieka, albo gdy znowu się staramy przekraść, nie? tak troszkę gra się w skradankę powiedzmy między statkiem naszych mniejszych przeciwników, to też jest niesamowite doświadczenie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo bardzo intensywne, ja wiem, że się powtarzam. pewnie powiedziałem już 100 razy niesamowite i doświadczenie, ale, ale tak było po prostu to naprawdę jest zupełnie inne odbieranie tego medium, tej konwencji zupełnie inne przeżywanie tych wszystkich emocji, które horrorów nas powinien wzbudzać. Tak jak mówię, ten strach przed znanym, gdy już na przykład wiem, że coś mnie może zabić i muszę to jakoś ominąć i boję się, że to na mnie spojrzy, widzę świecące się oczka w ciemności i już po prostu Boże, co mam zrobić, nie? Tak, gdzie mam się schować? Nie, nie wejdę tam, cofam się. Ja akurat, ja dalej czułem, że jestem w grze, nie? Więc na przykład była taka sekwencja, gdzie po prostu troszkę tak stwierdziłem, że dobra, ryzykuję i przebiegłem przez pewne otoczenie bardzo niebezpieczne i udało mi się akurat. W prawdziwym życiu raczej bym tam nie wszedł, bym po prostu został w tym miejscu, gdzie jestem. Sorry, przykro mi, nie ratuję świata, czy jaka tutaj jest moja misja, nieważne, nie spełnię jej, zostaję. A że to jest gra, jednak o to mogłem sobie zaryzykować. Ale nadal nawet pomimo tego, tej świadomości, nie że obcuję jest konkretnym medium, emocje były bardzo, bardzo silne. Tak samo na przykład w pewnym momencie śledzi nas y, taki mały zboczeniec, takie, taka dziwna istotka, może jej nie będę opisywał, która no, wygląda nie najlepiej i wykonuje takie ruchy, jakby się masturbowała, ruchy ręką w okolicy krocza i idzie za nami, śledzi nas i też wiecie, no odwracacie się, mając te gogle na głowie, widzicie to coś, co za wami idzie, nie wiecie, czy to was zaatakuje, czy w ogóle co to jest, skąd to się wzięło, y, no <głos> niezwykłe doświadczenie znowu to powiedziałem, tak wiem bardzo mocno się to wszystko przeżywa, bardzo intensywnie może słówko jeszcze o grafice podobno zastosowano tutaj downgrade w związku z tym, że gra przy lepszej grafice mogłaby niby też mocniej wpływać na błędnik i tak dalej nie wiem, część osób znowu narzeka, że przez to że świat jest troszkę rozmazany, niewyraźnie, wiecie, tekstury nie są szczególnie właśnie wyraźne, że to to im przeszkadza jakoś bardzo mocno i wpływa na te potencjalne nudności. ogóle nie mają też wysokiej rozdzielczości, co też wpływa na ten efekt, ale powiem Wam, że mnie to w ogóle nie przeszkadzało, zwłaszcza, że słyszałem, że tak ja powstawała w pośpiechu i że była kończona tak troszkę byle jak i to wszystko dlatego. Ja tego nie widzę, bo mamy te senne znaczy senne, no wizje ala jak ze snu. Mamy ten surrealistyczny świat i on nie musi być jakoś 100% tak wyraźny. Nadal jest bardzo realistyczny. Nie ma jakiegoś dysonansu, mam wrażenie. I wydaje mi się nawet, że lepiej, że nie jest zbyt wyraźny, zbyt szczegółowy, że te tekstury są momentami takie rozmazane, bo to i tak wywołuje jakieś takie uncanny mamy taką dolinę niesamowitości bo jesteśmy w tym świecie i niby wiemy, że to jest gra i tak dalej ale zarazem mamy ochotę wyciągnąć rękę czasami, coś podnieść tak w sensie nie przy pomocy joysticka podejść i kliknąć X, tylko tak po prostu chwycić ręką to coś, co widzimy i bardzo dobrze to wszystko funkcjonuje w VR że naprawdę mózg jest w pełni oszukany więc nie widzę tutaj problemu z grafiką. Do tego mamy taką sekwencję jak z The Journey w pewnym momencie, taką bardzo baśniową, mroczną, ale baśniową. To zrujnowane miasto jest piękne w swojej brzydocie i też w drugiej połowie rozgrywki jest kilka takich lokacji bardziej szczegółowych. Mam wrażenie też bardzo dobrze odwzorowanych. No, ja bym tej grafiki nie hejtował, moim zdaniem jest w porządku. Tak, nie jest fotorealistyczna, ale nawet ja się z tego cieszę, bo, no kurczę, psychologiczny horror z dziwnymi wizjami, no to nie może być fotorealistyczne, to by było bez sensu wtedy. Co do audio, nie wiem dlaczego internet podaje, że gra jest dostępna tylko w angielskiej wersji językowej, a jest dostępna także w pełnej polskiej wersji językowej z dubbingiem, gdzie czytają nam nawet chore właśnie notatki, czy dostajemy te dziwaczne audiologii dotyczące zdjęć, które odnajdujemy. I co jeszcze mogę powiedzieć? No chyba już przejdę do podsumowania. No dla mnie jest masa plusów. To jest naprawdę tytuł wykorzystujący w pełni potencjał VR. Jest to horror psychologiczny i to jest chyba najlepszy gatunek dla VRu, bo jakieś tam inne rzeczy niekoniecznie się sprawdzą, jakieś strzelania, inne piegdoły, ale takie właśnie psychologiczne horrorki będące symulatorami chodzenia to jest coś, co się doskonale nadaje do tej technologii. Wiecie, ten mroczny świat, wiele pytań, niewiele odpowiedzi, te doświadczenia z pogranicza jawy i snu. Świetnie to wygląda w tej właśnie technologii. Całość straszy, zaskakuje, obrzydza. Mamy ciekawy design leveli. Levele, teoretycznie to wszystko jest w miarę liniowe, ale na przykład to pierwsze miasto, do którego trafiamy. No nie jest otwartą przestrzenią per se, ale możemy wejść w jedną uliczkę, w drugą, w trzecią, troszkę pokrążyć, powłóczyć się, tak jeszcze zanim załapiemy, w którym kierunku powinniśmy się udać, by ruszyć fabułę do przodu. I pod tym względem to się sprawdza doskonale i ostatecznie dostajemy w gruncie rzeczy nieliniowe zakończenie, zakończenie, na które wpływ ma kilka decyzji, no i samo też ostatecznie pozwala nam podjąć jakąś tam ważną decyzję na koniec. Myślę, że jest dość oczywiste. Ja tam osobiście stłukłem lustro z kolegą, bo no, no nie wiedzieliśmy innej opcji. Jeżeli graliście, to dajcie znać, co wy zrobiliście. Możemy w komentarzach pogadać też o naszych moralnych decyzjach. Ciekawe, czy zrobiliśmy wszyscy to samo, czy nie. I ogólnie tak, mówię, jestem zadowolony, jeżeli chodzi o minusy. Hum, no tutaj troszkę mało jest jakichś zagadek środowiskowych, to przyznaję, ale zarazem ja nie wiem, czy mi to przeszkadza. Jak ktoś nie cierpi symulatorów chodzenia, no to pewnie tego typu gry go odrzucą po prostu na starcie. Ale jeżeli ktoś jest w miarę otwarty na taką konwencję, na ten właśnie pod typ podgatunek gier komputerowych, czy konsolowych, czy ogólnie gier, to myślę, że nie będzie potrzebował tych zagadek w gruncie rzeczy, bo wiecie, ostatnio widziałem na przykład jak ISK y, Tomek właśnie przechodził na swoim streamie i Szkariot na Twitchu Tom Raidera, tego ostatniego i powiem Wam, że niektóre z zagadek środowiskowych to po prostu sprawiały, że strzelałem face palma za face palmem, nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Były tak absurdalne, tak wybijały mnie totalnie z tego świata, tak były przekombinowane, że no w głowie mi się to nie mieści. Ja wiem, że w Tomb Raiderach często były takie zagadki. Ja też nie wszystkie przeszedłem wprawdzie, ale na ile to wszystko pamiętam, to bywały takie różne absurdalne momenty pojawiały się tam. Ale na przykład tutaj, gdybyśmy dostali coś takiego, nawet w tym surrealistycznym świecie, to ja myślę, że to by wybijało. W ogóle, gdybyśmy mieli nagle się zatrzymać w jakiejś lokacji na 10-15 minut, by znaleźć jakieś klocki, je poukładać w tej kolejności, czy poprzesować jakieś dźwigienki i tego typu rzeczy, to ostatecznie to by mogło wybijać z tego doświadczenia, bo nagle zamiast eksplorować świat, cieszyć się, cieszyć się, to może nie jest najlepsze słowo, ale zachwycać się, albo też bać się tego, co widzimy, co nas otacza. Gdybyśmy mieli się skupiać na jakichś dźwigienkach nagle, to do doświadczenie mam wrażenie, że nie byłoby takie samo, by zostały popsute po prostu, nie? A do tego, jakbyśmy jeszcze się zacięli na jakiejś zagadce logicznej i to jeszcze w goglach VR i to powiedzmy ktoś, kto ma problemy z tymi nudnościami i nie może grać dłużej niż te 15-20 minut czy ileś, no to już zupełnie by mu ten, to, to tę grę popsuło. Więc ja na brak zagadek ostatecznie narzekać nie będę. Jeżeli już, to chciałbym troszkę więcej takich prostych interakcji, by móc zajrzeć jeszcze trochę więcej miejsc, otwierać jakieś drzwi, szuflady czy coś. Chociaż też nie wiem, jakby się to sprawdziło, nie? no bo to nadal jednak przy pomocy pada byłoby troszkę sztuczne. No ale można w tym kierunku jeszcze coś porobić. By było troszkę więcej interakcji, ale by jednak cały czas chodziło o eksplorację takich dziwnych, surrealistycznych światów i mi się to będzie podobało. Co do innych wad, no ludzie mówią o tych nudnościach. Widziałem na przykład na MetaCritic'u Metascore ta gra ma 62 na 100, a User Score 6,9 punktów na 10. Czyli prawie 7 na 10, w sumie wynik nie najgorszy. Ale widziałem, że było kilka ocen 0 na 10, bo, bo nudności. Nie? I nawet argumentacja to było tysiąc razy wklejone pod rząd womyt. No spoko tylko, że ten tytuł ma demo jak komuś, ktoś się boi, że może nie dać rady fizycznie, jeżeli chodzi o tego typu gry chodzone, no to niech sobie ściągnie demo po prostu i oceni, tak, czy gra mu się dobrze, czy nie. Bo widziałem też recenzje w sieci, nawet po polsku, ludzi, którzy nie skończyli gry, bo właśnie tak robi mi się niedobrze, chce mi się wymiotować, więc nie skończyłem, no i oceniam tam 2 na 10. tak? No kurczę, no ale... To nie jest wina gry, no. Tak działa ta technologia, tak działa ludzki mózg i tyle. Jeżeli masz, nie wiem, epilepsję, a potem odpalasz grę, która epatuje po prostu tymi światłami stroboskopowymi i po prostu ekran mruga jak nienormalny i potem, nie wiem, dostajesz ataku, czy po prostu źle się czujesz. Nie wiem, jak to działa do końca, tak ale chodzi mi o to, że jeżeli jesteś świadom, że coś ci może zaszkodzić, a pomimo wszystko się na to piszesz, to potem nie miej pretensji do twórcy, dystrybutora, etc. No bo to trochę tak jakby, nie wiem, mam uczulenie na jakieś jedzenie, ale pomimo tego najem się go, a potem powiem, że Firma, która to produkuje, czy sklep, który mi to sprzedał, to, że to są źli ludzie, tak, ocenie 0 na 10 na cenę, na Facebooku i w ogóle. No, no nie, no to nie jest wina tego tytułu, mam wrażenie jednak. Okej, okay, może jakoś technologicznie da się to poprawić, żeby właśnie ludzie bardziej wyczuleni, nie cierpieli, ale no hejtowanie gry 0 na 10, 2 na 10, bo ja akurat nie mogę, moim zdaniem jest niesprawiedliwe, zwłaszcza, że jest to demo, tak jak powiedziałem ten rozmazaną grafikę niektórzy krytykują. Mnie to nie przeszkadza, moim zdaniem pasuje bardzo dobrze do konwencji. Ludzie krytykują też niejasność fabuły. Rzeczywiście fabuła jest niejasna. Zakończenie jest niezwykle otwarte, mamy setkę pytań, mało odpowiedzi, ale to jest opowieść o szaleńcu. O szaleńcu i dobrze, że nie dostaliśmy odpowiedzi tak czarno na białym, bo wtedy to by było strywializowane. To, to całe doświadczenie by zostało sprowadzone do jakiegoś banału. A tak to każdy może sobie to interpretować na swoją modłę, każdy może zobaczyć w tej historii coś innego. I ja tak jak w sumie nie jestem fanem może takiej właśnie fabułki, która jest aż tak otwarta, tak tutaj jestem naprawdę zadowolony i nie żałuję. W jednej recenzji jeszcze czytałem o złej detekcji kolizji w grze. Ani razu się na coś takiego nie natknąłem, ani jednego problemu nie miałem, jeżeli chodzi o kolizję w grze. I ostatecznie, co mogę powiedzieć? No, jeżeli oceniamy tę grę jako po prostu grę, jako ten symulator chodzenia, to jest to, ja wiem, 7 na 10 myślę, tak? Jest po prostu dobrze, nie jest super, ale jeżeli oceniamy to jako doświadczenie VR i nie mamy właśnie problemów z błędnikiem, z żołądkiem, no to dla mnie to jest 10 na 10. Naprawdę doskonale się bawiłem, mam masę dobrych wspomnień z tej rozgrywki, masę takich scenek, których długo, długo nie zapomnę, może nawet nigdy nie zapomnę i i bawiłem się doskonale, naprawdę można było poczuć tę grozę na każdym poziomie, tak jak powiedziałem i poczuć jakieś tam obrzydzenie tym, co się widzi na ekranie co się dzieje w tym świecie przedstawionym ta na przykład właśnie seks dzielnica to wiecie obserwujecie tych ty ty ty upodlonych upadłych ludzi macie jakieś tam pip w tle no to to, to, nie, to jest naprawdę <głosy> nieprzyjemne, brudne i w ogóle ale też nie przesadzono, Tak to nie jest tak, że gra epatuje przemocą czy seksem w czystej postaci. Nie, to wszystko jest zrobione ze smakiem, tak, żeby wywołać konkretne emocje, ale też nie przegiąć. Czy właśnie te ucieczki przed potworami, czy pierwszy kontakt z nimi, czy nawet kolejne w sumie. Tak? Tutaj pewnie też istnieje syndrom amnezji, nie? że jak któryś raz zginiemy, no to potem już się troszkę mniej tym przejmujemy, ale w sumie ja tego nie zdążyłem odczuć, bo to jest krótki tytuł. Cała gra, przejście całości zajmuje jakieś 5 godzin. My to przeszliśmy właśnie jednej nocy, odpaliliśmy i od razu skończyliśmy. I bawiliśmy się doskonale przez cały ten czas. Ja od Ciebie serdecznie polecam. Przy czym sprawdźcie demko, tak, jeżeli podejrzewacie, że możecie mieć problemy jakieś z vr chodzonym. A jak będzie dobrze, no to przejdźcie sobie całość, bawcie się dobrze, bójcie się. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj, bo się zapętliłem i się chyba bardzo, bardzo powtarzam. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się, do następnego razu, cześć! I oczywiście klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. Hmm. A co to jest... Phantom Books? Z czymś mi się to kojarzy? Phantom Books, Phantom Books, kurczę. Coś było. Tylko co to było? A zresztą to za tydzień dopiero, to sobie sprawdzę w międzyczasie.